Wołosz i Katarzyna, witaj Sren. Witaj Maćku! Witaj Kasiu! Y... Jak się czujesz Maćku? <laughs> Fantastycznie, naprawdę dobrze, naprawdę dobrze. Yy, muszę przyznać, że miło... Spędziłeś tydzień. Spędziłem tydzień, tak, tak. Szczególnie, że, tym bardziej, że mi się pojawiła szansa na praktyki, więc tym bardziej jest o, Ale okay. nikogo na to nie opowiem. <laughs> owszem, owszem. <laughs> Dzisiaj nagrywamy w tłusty czwartek. Tak, tłusty czwartek. <laughs> jest sążnie. <laughs> to Mówi... no, nie, bardzo smacznie, bojemy pączki. Tak się zastanawiam... E... Tyjemy. <grych> tak, tyjemy. Dzisiejsze społeczeństwo coraz bardziej tyje. To jest prawdziwy, prawdziwy poważny problem. E... Dzisiaj mamy rozmawiać o wampirach, no nie? Uh -huh. e... I tak sobie pomyślałem, co wampiry robią w Tłusty Czwartek? Czy wampiry kupują sobie pączki nadziewane krwią, czy po prostu idą polować na grubasów? Głupie pytanie macie. Niech się nad tym nie zastanawia przecież. No ale nie, nie, serio. Jakbyś była wampirem. chciałabyś zjeść pączek z. No um... ale nie obchodzą takie święta. Jak to nie? No przecież. Jak to? Jak, jak to? No nie obchodzą mi takie święta, bo tłusty czwartek jest świętem, który jest ściśle przywiązany do święta Wielkiej Nocy, ponieważ jest przed postem. Tłusty Czwartek jest dlatego, żeby ludzie Ale mogli Ale jeszcze pączki! Się na, nażreć przed postem eee, właśnie w tym Tłusty Czwartek przed Środą Popielcową. Ostatni Ale no dajmy centrum. na to, że wampir, który był za życia katolikiem przywiązał się do tego i lubi obchodzić Tłusty Czwartek. No, to naprawdę jest głupie pytanie. Hmm. Ja, ja bym się nad tym zastanowił, no nie? Czwartek wampirów. czy znaczy, inaczej smakują na przykład niż ten, yy, normalni ludzie. Mamy na pewno więcej cholesterolu. <głosy> Taka gęsta krew bardziej. No nie wiem, nigdy nie widziałam krwi pełnej cholesterolu. Możemy zobaczyć. <głosy> w ogóle ja się chciałam cię spytać, jakbyś miała do wyboru. Zombie czy wampir? Co jest fajniejsze? Znaczy do tak. wyboru. No, ogólnie, za czym bardziej jesteś? Za zombiakiem, za zombiakiem czy wampirem? Ale tu nie, nie ma, to nie są do porównania rzeczy, bo po pierwsze zombie jest kompletnie bezmyślną istotą, która jest tylko i wyłącznie chodzącym, rozkładającym się ciałem, a wampir mimo wszystko ma jakąś tam inteligencję, rozum i swoją osobowość, czyli ja bym tych rzeczy w ogóle do siebie nie po, porównywałam. Ale bo wiesz, to że... czasami. Chociaż jeżeli czytałeś Helsinga, owszem, owszem. to jest tam taka idea, że jeżeli wampir ukryzie e, taką normalną żyjącą i żyjącą takiego zwykłego kowalskiego, który nie jest dziewicą prawiczkiem, mhm, to się zamienia w takiego gula, który jest takim czymś a, jak zombie, racja! Nie? Więc no, no, no. bo wampirem Mogą zostać tylko osoby, które są... Nie zaliczyły. No, są czyste. <śmiech> piór, niewinne. Dokładnie. A to chyba zawsze tak było. Bo... No zazwyczaj tak było, wiesz co, bo ogólnie zombie wzięło się z mitologii słowiańskiej. Aha. Mało kto o tym wie bo to jest bardzo sprze sprzedajny temat na zachodzie, ale to jest mitologia słowiańska z ziem właśnie tutaj naszych rodzimych. Serio? Tak. Ale nie, nie no, mówisz o zombie teraz. nie, o z wampirach. A, bo powiedziałaś zombie, czy... Nie, nie, wampiry. Że, że wampiry się wzięły od nas, tak? Tak, to jest... <laughs> czy... znaczy od nas, no od Słowian po prostu. Nie... Jest to... To były osoby... Które ciało nie zostało spalone po śmierci. Bo w, wśród pogan istniał przesąd, że trzeba spalić ciało po śmierci, aha, aha. aby dusza, która siedzi w tym ciele, Mogę została uwolniona. Eee, te ciała, które nie zostały spalone, mogły po pewnym czasie wstać z martwych mm -hmm. i nawiedzać swoją rodzinę. Tak, tak. Czy I to ta jest, stąd to się wolno? wzięło właśnie. Pojęcie wampirów, one się, kiedyś, one się zupełnie inaczej nazywały. Nie, nie wampiry, tylko inaczej. Ta nazwa potem ewoluowała i się właśnie wzięła ta nazwa współczesnego wampira. To picie krwi też jest po prostu ewolucją po prostu tej mitologii, ale też było coś takiego, że w mitologii słowieńskiej wampiry mogły mieć dzieci ponieważ mogły przychodzić, nawiedzać ludzi i gwałcić kobiety na przykład. No, no bo co mogłoby innego zrobić, gdy umarłmi członkowie rodziny? I to też pół, bo istniała taka takie stworzenie jak półwampir w tej mitologii właśnie. Ale, ale że co, to było dokładnie to samo czy yy, podobne tylko? Yy, jeżeli chodzi o te wampiry? No, no Bo wiesz co, bo to jest interesująca sprawa, jak teraz o tym wspomniałaś, mi się przypomniało, że ja w domu u siebie, Miałem e, antologię opowiadań grozy rosyjskich autorów. Tak. I jedno opowiadanie e, autorstwa... E, och, Wampierz, właśnie, Wampierz. Właśnie. Nie, nie, no. pamiętam, kogo, nie, nie pamiętam kogo tu autorstwa, kogoś, kogoś znanego, z, z jakiegoś rosyjskiego właśnie pisarza. I tam było właśnie opowiadanie, świetne swoją drogą, o miasteczku, które zostaje odwiedzione przez jakiegoś tam urzędnika z wielkiego miasta, który tam ma jakieś załatwić rzeczy w takim małym miasteczku. I jedna osoba tam umiera, to jest dziadek takiej rodziny, który przychodzi potem w nocy i stuka do okien swojego wnuczka i on musi zostać wpuszczony do tego domku. I on właśnie zamienia cały, cały ogólnie taki klimat, taki jak z horroru, tak jak ze 30 dni nocy. Całe miasteczko panowane przez wampiry, wszyscy się zabijają. I co ciekawe, w tym opowiadaniu, te stworzenia, te potwory, nie były, napisane wampi nie, nie były nazywane wampirami, tylko wilkołakami. Mhm. Ale nie, nie, tak, tu pamiętam, nie że mi opowiadałeś o tym. Ja, ja może, nie mhm. wiem, zobaczcie gdzieś, spróbuję znaleźć to sobie jeszcze raz, I może jakiś link do tego umieścilibyśmy, czy, czy coś, bo to jest ciekawa sprawa właśnie. Tylko, że były nazywane wilkołakami. A właśnie, mhm. ani, ani się żadnego wilka nie zamieniały, ani żadnego, wiesz, nietoperza, mhm. coś w tym stylu. No właśnie, wracając do tych ludowych korzeni tego wszystkiego. No, no to wampiry się nazywały kiedyś wąpierzami i stąd się wzięła ta nazwa, potem wampir. I e, potem jak one te... właśnie ta cała ideologia, idea wampira się nasiliła wtedy, kiedy weszło chrześcijaństwo, ponieważ w chrześcijaństwie nie palono ciał, tylko je po prostu chowano normalnie do ziemi. Dlatego też te, ta wiara w te wampiry coraz silniejsza ja to się robiła, zabawę. <laughs> ponieważ ludzie myśleli, że ich będzie coraz, coraz to więcej. No i też z mitologii tej ludowej, tej słowiańskiej wzięło się to, że wampiry boją się na przykład krzyża, wody święconej, A czosnku. Czy, czy czosnku właśnie? Bo co, bo tak czyści? Czosnek ogólnie jest... w rośliną, która ma bardzo dużo leczniczych tych cech po prostu i ma też bardzo intensywny zapach i dlatego dlatego czosnek jest bardzo taką rzeczą, która może odpychać, bo ma ten zapach właśnie, ale z drugiej strony jest bardzo dobrą leczniczą rośliną. Wiesz co, ja słyszałem o czymś takim, że kiedyś, właśnie w dawnych czasach, jak grzebano ludzi, jeszcze medycyna nie była tak rozwinięta, lekarze nie potrafili, lekarze, no, szamani, czy kto tam kiedy leczył, nie potrafili rozpoznać na przykład szpiączki, albo nie potrafili rozpoznać, że na przykład nie było wykrywalne tętno, bardzo, jakieś bardzo takie nikłe u pacjenta i że na przykład zdarzało się coś takiego, że grzebano człowieka, który jeszcze żył. No tak, to mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Tak? No tak, że... Ale nie chodzi takie... o to, że na przykład zdarzały się takie przypadki, że zaczęto słyszeć, że szedł ktoś po cmentarzu i na przykład ktoś słyszał brzask pod ziemi. Mhm. A się okazywało, że po prostu jakiś delikwent został zakopany żywcem, ten, przez błąd. I po prostu dopiero potem odkopywano takiego gościa, i na przykład odkrywano ślady paznokci na tru, ten w, w, wewnątrz trumny, że paznokcie miał pourywany gość, że ten że zębami się próbował przebić coś takiego. Wiesz, tak się zastanawiam, czy na przykład, czy dzisiaj byłoby ten, możliwe coś takiego, nie? że ktoś został właśnie pogrzebany przez przypadek, wyjdzie na to, że wampirem jest. Wiesz co, no jest niby coś znaczy jeżeli chodzi o wampiryzm w ogóle w dzisiejszych czasach to wielu ludzi uważa, że sami są wampirami z wyboru i wiesz, piją krew i tak dalej, Aha, się zachowujemy na... cała ta subkultura no ale Wiesz co, może o tym trochę w drugiej części powiemy, bo jeżeli jesteśmy u korzeni tego wszystkiego, to wszystko, co wiemy z tych taki, takiego kanonu wampirów, to się wszystko właśnie wzięło z słowiańskiej mitologii. Te całe kołki, wbijanie, tam, niszczenie cienia wampira, chociaż niektórzy uważają, że wampiry nie mają cienia. W jest tak, że te cienie miały jakieś swoje te, życie osobne jakby osobne? No właśnie, odsłowne, to i to byli? jest tak, że niektóry, jest tak, tak jakby dwie szkoły. Jedna mówi, że wampiry nie posiadają w ogóle cienia, a druga to, że jeżeli chce się zniszczyć wampira, to trzeba zniszczyć jego cień. Hmm, a o tym e... nie no, to, to jest właśnie z tej starej mitologii, że trzeba wbić nóż w cień wampira, żeby go zniszczyć. Kołek właśnie ten osinowy jest dlatego, ponieważ ten osi, osika miała właśnie jakieś moce odstraszające duchy i złe upiory Srebro było bardzo popularnym. I wody też chyba nie mogą bieżącej przekraczać, no nie? Tak, nie mogą, w chyba w trumnie tylko. No i srebro dlatego, że no, były bardzo wrażliwe na srebro, czyli srebrny na kule i Srebrne Krzyże odstraszały wampiry, chociaż nie zabijały. Odstraszały tylko, tak, nie zabijały, tak? nie zabijały. E, no wiesz, to, był, to jest taki kanon, kanon, który jest właśnie zakorzeniony bardzo w tej kulturze i on bardzo dobrze przyjął się na Zachodzie, na przykład w Stanach od, Zjednoczonych. to się od Stokera chyba, nie? Od Stokera. Tak, znaczy to jest tak, że mm, wampiry stały się popularne wtedy, kiedy Stany Zjednoczone były, zostały coraz bardziej zasilane jakby ludnością napływową właśnie z Europy w Środkowej i Wschodniej. Kiedy to e, brano takich ludzi jako służbę do domów, kiedy właśnie e, nie opłacało się im na przykład zatrudniać już czarnych, bo byli za drodzy, bo wtedy, kiedy już zniesiono niewolnictwo, to wiesz, to Ach, z jednej z Tak, to wtedy przyjeżdżało bardzo dużo Azjatów, przyjechało do Stanów Zjednoczonych oraz ludności z Europy w, z Środkowej i Wschodniej, i wtedy właśnie e, bardzo rozwinęła się ta właśnie ta idea tego wampira w, w Stanach Zjednoczonych. No, i potem wyszła właśnie powieść też Dracula. Z tą czytałaś ją, może? Nie, Dracula nie czytałam, ale słyszałam bardzo, że, że tam jest. Filmowa adaptacja mhm. tego, Copoli, jest bardzo fajna. No, nie widziałeś ją? Tak, oglądałem w ogóle. Super film. Można nawet przyboleć aktorstwo tego. No, od Neo. Te co gra Neo? Kianurys. Kianurisa. Tak, Kianurisa gra, znaczy gra, no, usiłuje, nie? Ale film jest ogólnie bardzo fajny, bardzo mroczny. Nie ma nic wspólnego z dzisiejszymi filmami o wampirach. To jest taki... taki Właśnie, bo się wampiry bardzo zmieniły. Właśnie, jeżeli czemu? chodzi czemu? o to jest popularny, no nie? Co jest takiego, że te wampiry nas rajcują? Co jest takiego niż, niż fajnego? Bo w gruncie rzeczy to jest nieumarły, no nie? Osoba, hmm. która umarła, jest trupem. Może pozostał. wiesz dlaczego? Bo to bardzo się zrobiło popularne, kiedy właśnie stworzono taką postać wampira, takiego gentlemana z klasą właśnie, Ta. który jest kimś niedostępnym, tajemniczym, nie? Dokładnie, kimś niebezpiecznym, a zazwyczaj to ludzi intryguje, intrygują takie postaci, które są, e, mają klasę, ale są niebezpieczne i wiadomo, że za, za, może tu to z tobą porozmawiać po, o pogodzie, a z drugiej strony może ci, ci <laughs> nie, rozerwać szyję, usiłując wyssać ci całą krew, nie? Ale... Nie wiem właściwie. Znaczy mnie wampiry nigdy aż tak nie interesowało I nigdy mnie tak nie... nie jarały? Nie, jakoś nie. Fajny motyw, ale nigdy nie. Nie tak jak inni. Nigdy nie pokrycia. wiedziałaś jak je ugryźć. <śmiech> no, no. Brawo. Nie, nie, nie interesowało mnie jakoś tak ten wampir. Jedyne wampiry, które ja byłam faktycznie zainteresowana, to właśnie z mangi Helsing, bo one były dosyć brutalne, te wampiry. Te wampiry, rany oni. To całe, to nie były aż wampir, to było aż cała ideologia. To było całe takie z... Z, zło, potwory, wszystko co jest mistyczne i złe, które możecie zjeść za chwilę w jednej postaci tego właśnie Alukarta. To, był, to były wampiry, ale jakieś na kwasie. To jest. To, to, co on w ogóle. On... Dlatego, wiesz to, bo Japończycy są bardzo z... zafascynowani. zafascynowani yy, Całą mitologią taką europejską i chrześcijaństwem. Ta, ta. Oni są bardzo ten... dla nich to jest taka egzotyka. Tak, jak widzisz u nas, są te wszystkie dziewczynki. Z tatuażami, nie... kurczak po sajgonkach i tak dalej. Tak, nie, dokładnie, w się uwielbiają Japonię, uważają, że to jest świetna kultura, sikają majtki, kiedy widzą jakieś anime i mangę. to tak, u nich jest coś takiego, że oni sikają majtki, kiedy oni widzą właśnie nawiązania do religii chrześcijańskiej, tej całej takiej, nie, że mitologii, tylko może takiej otoczki, otoczki, tych przesądów trochę. Dokładnie całego. ta Dokładnie. Nie, że sama religia ich interesuje, tylko interesuje ich te wszystkie zwyczaje. Właśnie to odniesienie do duchów, mm -hmm. wampiryzmu. Nie, niby nasze Tak, dokładnie, nie? uwielbiają demonologię i e, właśnie niby religia chrześcijańska jest przeciwna takim właśnie m, pojęciu magii i tak dalej, ale z drugiej strony jest tak silnie powiązana z wierzeniami pogańskimi, która, bo musiało się jakoś wtopić te wierzenia pogańskie, bo nie Siłą było rzeczy, no. Nie, nie dałoby się wyp jakoś wyplewić tego całego myślenia pogańskiego. Niestety. <grystanie> jest, jakieś, jest bardzo, bardzo silnie związana z tym i to ich chyba pociąga. Bo oni uwielbiają takie rzeczy, oni u siebie mają pełno takich... Te, te, cało, te całe, nie. nie, oni mają mnóstwo też tego, tej całej mitologii takiej. E, oprócz tej swojej religii, tam mają jeszcze mnóstwo tych takich stworków, przesądów. Yy, potworów i tak dalej. No, takie... yy, Pokazując Ci może taką stronę jak www. Tak, bakę Tak, tak, tak będzie musieli linka tego myśli, bo to jest świetna rzecz. Przewodnik po wszystkich demonach, potworach, zmorach japońskich, to umyściło I oni tym, są do tego przyzwyczajeni, a jako, że widzą, że wy, w kulturze europejskiej też coś takiego jest, to ich to naprawdę interesuje i, i dla nich to jest egzotyka. Dlatego też Helsing jest trochę takim bardzo przerysowanym, trochę, trochę. Ale bardzo, jest bardzo przerysowanym um, um, przerysowany takim Esejem na temat wampirów. <głos> Essejem. Tak, nie, to jest po prostu bardzo.. był torture porn. To jest taki pastisz, trochę <głos> tak, takie kina o wampirach tak. i wyśmianie tego troszeczkę i ale nie no fajny, fajna, manga, tylko trzeba lubić bardzo takie. Ta, tak, ta. A to jest... było kiepskie. Anime, tak? Ale oba jest już. Właśnie, Wiesz, może, czy wychodzi teraz który odcinek? Bo chyba jeden odcinek, nie jeden wiem, komandii, nie, jestem nie, nie, nie? Na, nie jestem na, na, na bieżąco. bieżąco Będę musiał zobaczyć, bo chyba za trzy albo cztery odcinki już wyszły. A no tomów... na pewno to już jest. Tomów jest osiem, o ile się nie mylę, może troszkę więcej. Osiem albo siedem. Na pewno u nas wyszło osiem, to jest na 100%. No dobrze, to może zrobimy chwilkę przerwy, a po przerwie powiemy jak, to, jak ma się to ten stary wampir do tego nowego, którego dzisiaj widzimy, bo tak, taki Helsing jak właśnie taką, jak dla mnie takim. Nie była ziemia w sumie dzisiaj. Nie, to jest takie przejście właśnie z tego starego wampira do tego nowego. Bo już wiemy, jak wyglądał stary wampir, czyli ten taki. Fajny taki arystokrata taki... Nie, nie, nie. Stary wampir to jest ten upiór właśnie. Ach, to co, jest ten... Nosferatu ci taki nosferatu właśnie, taki wstał z martwych, to właśnie tak dalej, mamy od tak zaczyna się od nosferatu z mory takiej, takiego oplepionego Tak, ziemią, taki trupa. upiór, taki potem typowo z takiej mitologii właśnie pogańsko-chrześcijańskiej. Tak, potem mamy arystokratę, a potem mamy MTV, ale może Dokładnie, za chwilkę. zaraz. No, tak za chwilkę. Tak, tak. Dobrze. Dobrze. Witamy po przerwie, Witamy. E, no i tak jak mówiliśmy, e, już omówiliśmy jak, skąd się wzięła, wziął się w ogóle wampir. E, przeszliśmy wiesz, właśnie... do tego, że stworzyli z tego takiego wampira arystokratę, szczególnie w Drakuli, a potem w wywiadzie z wampirem. Właśnie, ale wiesz co, bo potem wampira arystokr... arystokrata e, to, to właściwie nie tyle co od adaptacji e, Copoli, film, film Copoli, nie tyle co to, za, to zaczął, bo to film był remakiem mm -hmm. oryginalnego filmu, w którym grał Bela Lugosi. I ten aktor, który był właśnie. Też, on, nie, nie, nie był, on miał taki akcent specyficzny. Nie? Tak, tak, tak, tak. Zauważa, że, że on taki sposób dziwny. Dracula, tak. Dracula. Taki, tak, taki się... dziwny akcent miał. Nie wiem, czy zauważyłaś. Dzisiaj już jest, y, nawet w Sygujicy zamkowej ten wampir tak mówi, że wszędzie już tak, jest Tak, zarchetycz... bo to jest takie właśnie weszło to tak w życie, że tak powinien się Dracula zachowywać, tak powinien wyglądać. Uściągliwy taki, nie? Tak, no bo to też urósł taki mit Drakuli, jak on powinien wyglądać i się zachowywać, jak mówić, co robić. I yy, to było w wielu... Yy w wielu takich tworach właśnie, albo parodi parodiowane, albo kopiowane i tak dalej, i tak dalej. Właśnie też to wszystko też się skopiowano też chyba w wywiadzie z wampirem. Też tam ci wszyscy, wa wszystkie wampiry były tak, na takich on, -on zrobione. e zrobione. Zupełne przeciwieństwo tego, co było na samym początku, czyli Nosferatu. Ta. Czyli oni zyskali bardziej ludzką twarz, bardziej ludzkie zachowanie, ale dalej otoczone tym takim mistycyzmem Dopiero potem właśnie przyszła era takiego kompletnego zniewieścienia tych wampirów. Chociaż... Jeszcze dalej, długo był ten model właśnie z wywiadu z wampirem. W ogóle Anny Raj z książki polecam Ci wyczytać, bo jej książki o wampirach są naprawdę świetne. No i ona bardzo długo, ten model właśnie z wywiadu z wampirem był bardzo długo kontynuowany. Gdzie się nie spojrzało te wszystkie wampiry to właśnie byli arystokraci, piękni, młodzi, jacyś tam, em, którzy zawsze tam em, szarmantcy trochę. Takie piękne pofory dokładnie, coś takiego, że pociągają i z drugiej strony się ich Bo trochę się, boisz boisz się no, dotknąć, no boisz się, ale jednocześnie cię pociągają i bardzo długo był ten model ciągnięty, bardzo i to w sumie był taki to był ten schemat tego wampira, jak on powinien wyglądać i jak on powinien być zrobiony więc co poszło nie tak co znaczy wiesz, pojawił się, się tak? Helsing, on został się dosyć popularny yy, kompletnie zmieniona i yy, do góry nogami wręcz. Do góry nogami te wampiry stają się brutalniejsze, okropniejsze, wla się krew i tak dalej, ale to nie namieszało w tym. Nie, nie, Helsing nie stał się jakąś taką wielką ikoną. No nie, no nie, nie. raczej ciekawostką. To jest, to, no właśnie, Helsing jest traktowany jako ciekawostka, ten Alucard właśnie, mm -hmm. yy, niż jakby kolejny model wampira. Bo patrz, mieliśmy modele, najpierw mieliśmy model Nosferatu, potem przyszedł Dracula, ewoluował właśnie w, w książki Anny Rice. Helsing jest ciekawostką, było między tym par, parę innych rzeczy o wampirach, ale było cicho o wampirach, nie było żadnego wielkiego boomu, no po prostu robiono jakieś tam rzeczy, filmy, książki pisane o wampirach, mniej lub bardziej udane rzeczy. I, no y, ale nie, posłuchaj, jeszcze Aga, okay. pamiętam, że czytała kiedyś taką książkę pisaną przez jakąś czternastolatkę, która jest właśnie o wampirach. Ja ją przeczytałam, no, no kiepska ta książka dosyć bo już nie powiem Ci dokładnie, jak się ta książka nazywała. dawno, dawno temu było, czy...? No, jakiś czas temu. No i właśnie te wampiry właśnie były takimi wiesz, zamek, w środku nocy, w czarnym płaszczu, ale jednocześnie też takie niebezpieczne, kochające i wiesz, przyniosą ci bukiet róż, a za chwilę będą chciały cię ugryźć, coś takiego. Tak mogę, tak mogę zrecenzować tę książkę i zauważyłam, że w tym czasie bardzo dużo się takich książek pojawiło, ale one kompletnie bez echa przeszły. No, no i w końcu pojawił się, no ale to były kiepskie książki, to ale nie były za dobre. Jest kiepski, a mimo tego jest sukces. też jest kiepski. Ale no właśnie coś. chciałam do tego dojść, że kompletna zmiana, jeżeli chodzi o wampirę, nastąpiła, kiedy przyszedł Zmierzch, o którym nie chcę, żebyśmy za dużo mówili też, bo raczej nie warto, no ale przyszła ta kompletna zmiana. O ile jeszcze te wcześniejsze książki o wampirach, to one miały jakiś kanon i jak do jakiego kanonu się odnosiły i wampir był wampirem, Właśnie. wiesz, pił tą krew, był tym czymś niebezpiecznym, był tym dzieckiem nocy, yy, był, tą in, był tą intrygującą postacią itd. i tak dalej i... Był niebezpieczny, a tu przyszedł zmierzch, który kompletnie zmienił jakby podejście do wampira. Wampir nie jest wampirem tutaj, nie? No. Właśnie zerwa... właśnie to, to jest bolące, wiesz, weź właśnie. Wiem, no dla niektórych nie jest to bolączką, dla, dla innych tak. Mnie, to, właśnie, mnie osobiście właśnie najbardziej boli to, że z wampirem, z, to, z tym kanonem wampira ona zerwała całkowicie. Praw... No całkowicie, no. Są to niby wampiry, ale wiesz, no. Wiesz ja słyszałam takiej usprawiedliwionej od jednej z fanek właśnie tej książek, tych książek, że autorka miała święte prawo do zmienienia całkowicie kanonu i napisania historii wampirów od początku. Wiesz co, z jednej strony ma rację, bo każdy wampir, oni, nie. nikt nie zabroni tego Ci, no jeżeli ja będę uznał, że wampiry zupełnie inaczej wyglądają i mają skrzydła, nie toperza i wielkie dzioby, no to ja tak napiszę, nie? <śmiech> Tylko z drugiej strony jak to będzie wyglądać, to już jest inna sprawa, prawda? No, no, no. A to wygląda dosyć kiepsko, bo przez tyle lat byliśmy nauczeni tego, jak wampir wygląda. Wiedziałam, że... coś porywa. Tak, Co że tak. wampir to jest ten, który się boi czosnku, wampir to jest ten, który wypija krew, wampir to jest ten, który mieszka w tym wielkim zamku na Wielkiej Górze, gdzie cały czas jest burza no, ten... e, i wampir to, to jest ten, którego kołkiem osinowym trzeba przebić. Ten e, rośnie gomoścznie. Dokładnie, to jest to. Ja już nie mówię, że trzeba się odnosić do, tego pierwszego, do tej pierwszej mitologii, gdzie te e, e, wampiry to były... E, Mroczne upiory, wyglądające okropnie, z krzywymi zębami, jakimiś uszami podłużnymi i chodzące szkielety. Ale, no, wiadomo, że. Tak, um... kanał, no. Ale wiesz, czy trzeba też. Jeżeli całkowicie chcesz coś zmienić, to ty musisz liczyć się z tym, że będziesz, ee, Szkanu, e, nie szykanowany, będziesz bardziej, bardziej obserwowany Tak, właśnie, dokładnie. Sądzę, też ona zdawała sobie sprawę. Jak ja nie wiem, stała. czy ona nie, czy sobie zdawała z tego sprawy. Jeżeli o. kobieta mi opowiada, że napisała książkę, która, się która jej się przyśniła, w i sen, który polegał na tym, że idzie z jakimś facetem za rączkę, on się świeci brokatem. No to powiedz mi, czy ona dostawała sobie... WAMPIR! Z... Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to na pewno jest wampir. Ja sądzę, że ona mogła doskonale wsadzić tam jakiegokolwiek innego upiora. Bo ta książka, gdyby nie było napisane, że to są wampiry, to by była kolejna książka o nieszczęśliwej miłości nastolatki, która by była cholernie nudna dla większości z nas. Dla, dla tych fanów też. A że jak ona wsadziła tam postać, która zawsze była... E... Anioła mogła dać chociażby. Czemu by nie? Mogłaby dać, anioła. Mogłaby dać anioła. I byłoby... Do, dokładnie ta sama kupa by wyszła. Dałaby tam, e... nie wiem o, no by tam mogła być, jaka jest mi nie wiem, druida by mogła tam dać, albo kosmitę i w książce by się nic nie zmieniło, dokładnie. rozumiesz to? Nic, bo jeżeli w większości książek, jeżeli byś na przykład wstawiła w, w, byś wstawił na przykład no. w książce o m, innej książce o wampirach, zamiast wampirów wstawił, nie wiem, aniołów, to by książka się zmieniła, bo no, by... No, No, dokładnie. Gdybyś nagle w filmie Dracula, ten Dracula nie był wampirem, tylko był zupełnie innym upiorem, nie wiem, czarnoksiężnikiem, to by fabuła się zmieniła, bo by zupełnie inaczej to, to wyglądało i nie dokładnie. pasowało, trzeba było wszystko zmienić. Gdybyś, kurde, nie wiem, no... Eee. Zmienił jakiś detal w nie wiem w Frankensteinie, to też by wyszła mm -hmm. zupełnie inna książka. W większości historii o takich e, mistycznych stworzeniach, gdybyś zmienił e, jakiś detal dotyczący tej istoty, to zmieniłaby się, się cała nie posypała, zmieniłaby się cała historia. Mm -hmm. Musiałbyś ją inaczej napisać. A tutaj ty byś mógł wstawić kogokolwiek, historia tak samo by wyglądała. Your name here and here, nie? Dokładnie. To jest na takiej zasadzie, żeby wszystko wyglądało Wyglądał tak samo, gdybyś tam wstawił człowieka, anioła, nie wiem, magika, wszystko, cokolwiek. No tak, tak, tak samo by to wyglądało. No bo po prostu ta książka to jest źle napisana książka. Nie chodzi już o sam pomysł tego świecącego wampira, ale bardzo źle napisana książka, bo się nie da jej za dobrze czytać. No. No, no. Była dosyć męcząca. No, szczerze. była męcząca. Już... Ja nie mówię o ekranizacjach, bo ekranizacja jedno z jednej strony, a z drugiej strony jest sam pomysł tego wampira, który jakoś tak jest vampirowaty nie, nie nie no. Wampir wegetarianin, nie? Ale... No, głupie pomysły po prostu były tam wsadzone. Głupie, bo można było świetnie to wykorzystać jako dobry materiał dla. Ja nie mówię, że ten pomysł sam jest zły, zakochujący się nastolatki wampira, bo to świetnie trafia... W... No, ale to świetnie trafia w target. Można no. by było coś takiego. Ja nie mówię, że to ma być książka ambitna, ale świetnie by się nadawała właśnie dla takich nastolatek. Tylko coś nie poszło nie tak jeszcze bardziej. No, całkowite zmienienie tych wampirów jednak nie wyszło temu na zdrowie. Chociaż z drugiej strony pieniądze z tego są. Tak, to całkiem spore. Nie wiem, czy słyszałaś, ale kolejnej części. Ona miała napisać kolejną część, perspektywę Edwarda. Tak. Ale nie napiszę tego, ponieważ ktoś wykradł, e, wykradł e, to, co ona napisała i umieścił na internecie. I ona chyba się przez to bardzo obraziła i już tego nie puści. Tak, tak. Dziękuję. I, i, <głos> I jeszcze jeden problem z, z tą książką jest taki przez tą historią, że ona jest strasznie taka jakby ponaciągana też, rozciągnięta i... Mm... Boże o święto, ona się w niej zakochała i ona przez cztery temu trzeba było czekać, żeby on nią przeleciał. No, <grywa> no bo ona jest dość silnie nasycona tymi całą ideologią, tą mormońską, prawda? Tak. Bo ona jest silnie wierzącą mormonką, ta... Ale mówisz e, e, tak, tak, okay. o autorce Tak, o autorce, że tam, było że czystość wiadomo, że tylko po ślubie i tak dalej. Spójrzcie. A z drugiej strony ta Bela wyglądała jakby cały czas miała Tak, właśnie tego nie rozumiem, bo niby przesłanie miało być, że... Czystość, czystość i piękna młodzieńcza miłość, a wyszło tak dziwnie strasznie. No, według mnie trochę to się rozmija, nie? Ale, yy... Ale posłuchaj, już kończąc temat samego zmierzchu, no. po tej popularności tego właśnie tej książki, tej serii, e, naroiło się mnóstwo, że tak powiem już kopii w klej e, rzeczy e, właśnie takich niby zmierzchowych. Jest ten jest niby książka, to jest pamiętniki wampirów i jest serial teraz nad, na podstawie tego i widziałam te dwa odcinki i dla mnie to jest dokładnie to samo co to jest z zmierzchu, leci? tak. Dokładnie nie na MT, to jest na TVN chyba leci. Że to dwaj bliźniacy, Tak, jeden vampirzy, jeden, tak, jeden tak, dobry tak i to dla mnie to jest dokładnie to samo, co w Zmierzchu bo jest dziewczyna, która przychodzi do szkoły zakochuje się w wampirze ze wzajemnością i jest ten jeden zły, który chce ją odebrać to jest dokładnie to samo, co ja widziałam w Zmierzchu tylko nie świecą się brokatem i niby pretendują do tego, że oni są brutalniejsi i tak dalej ale to zaś wygląda strasznie no tak samo jak dla mnie w tym Zmierzchu, nie? drugi serial, jaki jest zrobiony na tak samo jedzie na takiej popularności w zmierzchu, jest na MTV leci, teraz chodzi o szkołę, jakiś liceum, Ta. w którym chodzą wszyscy, wszyscy uczniowie to są wampiry. Tak, y, sekret tam czegoś tam, nie pamiętam jak to jest nazwa miasteczka tego. Tak, to jest, znajdziemy to... i damy do linków, Ta. a też właśnie jedzie to wszystko na tej popularności. Nie wiem, jak ma się do tego wszystkiego trublat, bo nie widziałam ani jednego odcinka i nie chcę się wypowiadać, ale z tego, co widziałam, co się orientowałam, to te wampiry też są takie wypięknione, idealne, niesamowite też, które mają pociągać, ale niby to ma być, że to jest bardziej brutalne i bardziej takie oryginalne i... Nie wiem, nie widziałam ani jednego odcinka i nie wypowiem ci się na ten temat, mm -hmm. ale jakoś nie ciągnie mnie do tego serialu, Ci powiem. Bo może ten przesyt tych wampirów jest no dla mnie za dużo. Teraz, Cokolwiek no. ja teraz zobaczę o wampirach, to ja się boję, że to wszystko będzie nawiązywać do zmierzchu ze względu na to, że na tym się robi pieniądze. No, będzie w pewnym momencie przesyt, tak samo jak w zombie. Się na co innego. No po prostu trzeba po prostu znaleźć kolejnego potwora, którym się zajmie. zajmą. Może to będzie mumia, może to będą harpie, no nie No wiem. i właśnie, ja czekam na film, w którym będzie mumia zakochana w ślicznej nastolatce i będą mieli problem. Ale na odwrót tym razem. Nie będzie ładny chłopiec. Zakochany w kobiecie mumii. Tak. Dobrze, i tym miłym akcentem kończymy dzisiaj. Dokładnie, I w tak. przyszłym tygodniu wynik sądy mówi nam jednoznacznie, że mamy się zająć antybohaterami. Aha, to jednak nie usterny. myślą, że usterny wygrywają. Nie, nie, nie, Wy wygrywają antybohaterowie, bo sąda już jest zamknięta. I ja sądzę, że rozdzielimy tych antybohaterów na dwa odcinki, bo to jest bardzo duży temat. Co? No, będzie dużo gatać, du tak. będzie o czym mówić, więc spoko. Dobra. Dobrze, to w takim razie... Żegnamy się. Żegnamy się. Jak widzicie, w tematach wampirów nie ma aż tak dużo do powiedzenia. No nic, dobrze. To w takim razie żegnam Was. Katarzyna Wittersheim i Maciej Wołosz. Trzymajcie się. Pa, pa.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 Samotne miasteczko na krańcu świata zapomniane przez wszelkie dobre siły. Ponury cmentarz, na którym zaczynają znikać dzieci. Zmasakrowane zwłoki odnajdowane z domalowanymi wąsikami. Zgraźliwe komentarze wydobające się w głębi katakumb. To i o wiele, wiele więcej znajdziecie w ponurem komiksie internetowym umerlaki, pełnym radosnej przemocy i zwątpienia w ludzkość. wwwdeeded Komedia jeszcze nigdy nie była tak czarna.